Zaprzyjaźnić się. Get friendly with. Rozprawić się z czymś. Get to grips with. Zniechęcić się. Get discouraged. Wpakować się w kłopoty. Get into trouble. Poradzić sobie z problemem. Get on top of. Dostać, na co się zasługuje. Get what's coming. Zestarzać się. Get on in years. Zebrać pieniądze. Get money together. Otrząsnąć się po rozczarowaniu. Get over a disappointment.